Oko w oko, czyli wywiad tygodnia. gościem dzisiaj jest Tomek Szczepanicz z zespołu Petrus. Witam. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Petrus to dość młody zespół, bo powstaliście w 2005 roku, a więc jesteście dopiero na początku kariery zawodowej. Wiem, już się uśmiechasz. Jak sklasyfikować ten rodzaj muzyki, którą tworzycie? generalnie to jest pop muzyka popowa i muzyka rockowa. Nie wiem, gdzie jest granica, chyba nie chcę o tym wiedzieć, ale jednak ta klasyfikacja jest potrzebna pod kątem umiejscowienia zespołu w jakimś przedziale muzycznym, no bo nie jest to zespół kantrowy ani nie jest to zespół solowy ani nie jest to zespół heavy metalowy więc umówmy się, że to jest zespół pobrokowy z elementami muzyki progresywnej, co można stwierdzić na naszych koncertach live pochodzicie z Rzeszowa, trudno było się z Rzeszowa przebić do tego mainstreamu ogólnopolskiego generalnie, czy trudno się wypromować w kraju u nas ja myślę, że tak samo trudno z Rzeszowa jak z Zielonej Góry i z Kołobrzegu i z Warszawy to zależy tylko od osoby, która, która chce robić yy to, co kocha i zajmować się tym zawodowo, bo y, y, weźmy pod uwagę to, że jeżeli zespół decyduje się, czy dany artysta decyduje się na y, zajmowanie się muzyką zawodowo, no to musi ponieść ogromne wyrzeczenia i przebyć długą drogę, umówmy się, tego nie, nie, nie robi się w tydzień ani dwa i sam talent oczywiście nie wystarczy od Boga, prawda? Czy od rodziców, bo trzeba się uczyć, trzeba rozwijać swoje, swoje umiejętności muzyczne i swoją a zespół Pektus jest takim przykładem, który od samego początku, czyli od 2005 roku postawił przede wszystkim na rozwój, na pracę, na inwestycje, na inwestycje również w sprzęt muzyczny, który jest nieodzownym elementem właśnie tego zawodowego zajmowania się muzykowaniem trzeba zainwestować w wzmacniacze, gitary, kable i, i w, w ekipę techniczną, prawda? Więc nie każdy może ponieść tak, takie wyrzeczenie. No, ale to chyba nie jest tylko tego ym, tak naprawdę zasługa. Potrzebne ale, jest jeszcze to mówiłem, coś. <laughs> cały czas mówiłem o negatywnych rzeczach. Absolutnie nie, bo, bo to wszystko, y, kiedy poukłada się w swojej głowie i, i, i będzie się, się chciało być artystą, artyst, takim autentycznym muzykiem, który nie udaje, bo jaki jest sens w ogóle grania muzyki udawanej, prawda? I, I zespół Pektus to nie jest twór skonstruowany na potrzeby zarabiania pieniędzy, bo no, na samym początku kilka lat w ogóle graliśmy bez, bez żadnego wynagrodzenia i, i nie miało to większego znaczenia, po prostu dopóki możesz myśleć, myśl o czymś wielkim, prawda? No bo, jaki jest sens, żeby się, żeby się cofać. Trzeba myśleć o czymś, o czymś fajnym, o czymś e, rozwojowym. A Zespół Bektus jest takim przykładem, że, że e, wymyślił sobie coś, e, gramy fajnie muzykę, prezentujemy ją od miasta do miasta, e, a wszystkie nagrody, które do tej pory otrzymaliśmy, otrzymaliśmy od publiczności, więc... Chyba odchodzi, ale skuteczny management... Tak, podjęliśmy współpracę z, z menedżerem po występie na festiwalu w Opolu w 2007 roku i oczywiście uważam, że, że praca menedżera, która pozwala na uporządkowanie spraw przede wszystkim takich logistycznych, marketingowych, promocyjnych, a zespół może... W zupełności oddać się graniu muzyki i tworzeniu dźwięków i pisaniu tekstów. No ciężko, żeby muzyk, który, który odchodzi od gitary basowej, nagle pisywał faktury. prawda? No, oczywiście jest to możliwe, ale, ale dla prawidłowego funkcjonowania takiego normalnego zespołu muzycznego no, jest to nieuniknione. Nam się udało, bardzo mocno pracujemy na, na, na, na, na nasz sukces. Cieszę się, że publiczność przychodzi na nasze koncerty. Już niedługo promocja naszej nowej płyty ostatnie kilka miesięcy w ogóle spędziliśmy w studio w Rzeszowie, w swoim własnym studio, gdzie, gdzie własnymi rękami, dzięki naszym umiejętnościom technicznym, bo ja jestem stolarzem, na przykład koledzy są ślusarzami, malarzami i tak dalej. Stworzyliśmy własne studyjko w Rzeszowie, gdzie nagrywamy swoje, swoją płytę, gdzie możemy absolutnie oddać się, kiedy tylko możemy, kiedy tylko chcemy tworzeniu swoich własnych dźwięków. I to jest sukces, że na naszej płycie znajdują się utwory, które są przemyślane, one nie są narzucone przez jakiś publishing, czy, czy osoby z zewnątrz. To jest niesamowite szczęście, że możemy, że możemy robić to, co lubimy i dostawać za do to pieniądze. Świetnie, bardzo się cieszę, natomiast właśnie jeśli już rozmawiamy o waszych tekstach, ty jesteś ich autorem. Skąd inspiracje, skąd się biorą teksty? W moim przypadku to wygląda tak, że jak powiedziała zresztą Ela Zapędowska, bardzo znana postać w branży muzycznej. Nie pisz i nie śpiewaj o tym, co, czego nie przeżyłeś i, i czego nie rozumiesz. Ważne jest, żeby artysta czy muzyk, czy, czy malarz, czy poeta y, utożsamiał się z tym, co, co tworzy, bo bo wtedy może stanąć świadomie przed lustrem i, i po prostu się nie wstydzić y, tego, co zrobił, tak? Mimo to jednak teksty głównie traktują o miłości. Ja myślę, że głównie te teksty dotyczą y, zależności między, między kobietą a mężczyzną i zależności między y, człowiekiem a otaczającą nas, nas y, rzeczywistością, czyli, czyli to są teksty sentymentalne, takie... Y, empatyczne bardzo. Ja nie czuję się absolutnie poetą, ani, ani, ani pisarzem. Tak jak powiedziałem, staram się uchwycić daną historię, którą przeżyłem, albo którą zaobserwowałem na własnej skórze. I tak ją połączyć z muzyką, czyli z frazą muzyczną, z dźwiękami, żeby, żeby razem tworzyło to kompozycję muzyczną, która cokolwiek spowoduje. Nie wiem, czy to będą łzy, czy to będzie śmiech, czy to będzie złość w danej chwili, ale jeżeli nasze piosenki cokolwiek powodują, to już jest sukces, bo robi się to po coś, tak? Nie, nie robimy tego dla siebie, tylko dla ludzi, którzy odczuwają, którzy, którzy, którzy tak samo żyją jak my. Podobnie. Którzy mają rozterki cierpienie i, i radość i, i, i, i tak to jest, to jest najważniejsze a mówił to Tomek Szczepan z zespołu Pektus bardzo, bardzo mocno tryskający optymizmem, dziękuję bardzo Oko w obrad, czyli wywiad tygodnia